Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Katarzyny Dąbrowskiej pod tytułem W poszukiwaniu twórcy i jego praw, przemianę społeczeństwa konsumpcyjnego i zagadnienia prawne z tym związane. Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopy Kamp, zorganizowanej 1 października 2013 roku. Przez Fundację Nowoczesna Polska. Dzień dobry Państwu. Mój temat dotyczy poszukiwania w twórcy i jego braci dla przemian społeczeństwa konsumpcyjnego. Niestety przyznam szczerze, że występowanie w późniejszych panelach ma ten minus, że rzeczywiście wiele wątków z mojego wystąpienia wcześniej się pojawiało, dlatego mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę. Jeżeli to się zacznie dziać, proszę śmiało wychodzić i przysypiać dowolnie. Niemniej jednak będę musiała zacząć swoje wystąpienie pytaniem, które może wyda się dla niektórych banalne, dla niektórych bardziej skomplikowane, dla niektórych po prostu nudne, a mianowicie czym mi jest prawo i jakie są jego funkcje. Od razu uspokoję Państwa, że nie będziemy szukać tutaj odpowiedzi na to pytanie, nie to jest przedmiotem, natomiast musimy zauważyć, że odpowiedzi, jakie na to pytanie padały, zawsze wiązały się z powstaniem państwa, z potrzebą organizacji funkcjonowania społeczeństwa. Oczywiście w zależności od epoki, w zależności od różnych koncepcji na formę państwa, zależność pomiędzy prawem, państwem a społeczeństwem była różnorako formułowana i definiowana. Niemniej jednak w czasach współczesnych, w czasach dzisiejszych, kiedy do Prym koncepcja demokratycznego państwa prawa, niewątpliwie możemy powiedzieć, że państwo jest dla obywateli, dla społeczeństwa i tak samo również prawo, przede wszystkim ma na celu realizowanie teraz społeczeństwa i nie może pozostawać obojętne na, spo... na zmiany, jakie dochodzą w społeczeństwie, szczególnie te fundamentalne, te dotyczące tego, jak to społeczeństwo funkcjonuje. Gdyby powiem, tak się stało, że prawo pozostawałoby bierne, doszłoby niewątpliwie do pewnej dysfunkcji, dysharmonii pomiędzy, pomiędzy tym prawem a społeczeństwem, to prawo mogło po prostu często pozostawać matkę ze względu na to, że społeczeństwo obywatele nie byliby zainteresowani jego egzekwowaniem. Przechodząc teraz do tego, o czym będziemy mówić, Będziemy mówić o społeczeństwie właśnie przy czym od razu zaznaczę, że w czasie tego wystąpienia będziemy mówić posługiwać się kategoriami dosyć szerokimi, ogólnymi, jak również te zestawiane będą dosyć mocne czasami, ale nie do końca rozwijające ze względu oczywiście na ograniczenia czasowe. Tak też konsumpcja jest tylko perspektywą patrzenia na społeczeństwo, jedną z wielu, które możemy przyjąć. Perspektywą, która pozwoli nam na zaobserwowanie pewnych zmian w funkcjonowaniu pojęcia twórcy, czy też mówiąc szerzej, może nie do końca stricte prawniczo, producenta pewnych dóbr, czy twórcy właśnie różnego rodzaju utworów w kontekście właśnie prawa, a szczególnie prawa własności, które, które dzisiaj jest głównym przedmiotem zainteresowania. A więc, społeczeństwo konsumpcyjne i jego przemiany. Tutaj możemy, tutaj więc się haseł jest dużo. Banałym będzie stwierdzenie, że społeczeństwo konsumpcyjne w zasadzie zaczęło funkcjonować w momencie, kiedy stała się możliwa produkcja wielu dóbr, kiedy cena pojedyncza produktów spadła do takiego poziomu, że stały się one dostępne dla wielu ludzi i dla przeciętnego człowieka. Doprowadziło to do sytuacji, w której przeciętny człowiek mógł sobie pozwolić nie tylko na kupno produktów, które pozwalały mu na zaspokojenie podstawowych potrzeb w życiu, lecz również z czasem nabywał produkty, które umożliwiały mu uproszczenie, ułatwienie, przyspieszenie wykonywania codziennych obowiązków, co z kolei pozwoliło na wyłączenie produkcji pewnych dóbr w, w ramach gospodarstwa domowego i zakup ich jak gdyby z zewnątrz. Spowodowało to, miało to bardzo konkretne i bardzo ważne skutki, to znaczy spowodowało powstanie w życiu przeciwnego człowieka kategorii wolnego czasu. Wolnego czasu, który do tej pory był z tego był rodzaju dobrem luksusowym, był zarezerwowany dla e, klas e, wyższych. Ten wolny czas w życiu każdego e, przeciętnego człowieka e, stał się również sferą e, konsumpcji. E, stał się sferą konsumpcji różnego rodzaju produktów, stał się również e, sferą, w której przeciętny człowiek mógł zainteresować się kulturą, czy też inaczej, w którym to kultura mogła e, zacząć, że tak powiem, funkcjonować. Oczywiście spowodowało to bardzo dużo zmian w samej kulturze, e, całe dysputy a propos tego, e, jak to kultura wysoka stała się kulturą niską, jaki jest poziom obecnej kultury, z czego to wynika, jak to jest oddzielną kwestią. Niemniej jednak ta kultura uzyskała pewne pole, w którym, e, które mogła również zagospodarować. E, Stwierdzeniem, z którym wielu socjologów się zgadza jest stwierdzenie, że właśnie to konsumpcja pozwoliła tak naprawdę na globalizację kultury, umożliwiając jak gdyby jej większy przepływ i przede wszystkim właśnie znajdując czas, kreując czas w życiu przeciętnego człowieka na jej rozwój. Ta kultura również jak gdyby przeszła do życia codziennego w ten sposób, że zaczęła zagospodarowywać różnego rodzaju przedmioty na przykład codziennego użytku. Tak? Wiąże się to na przykład z pojawieniem się designu w zakresie, prawda, które każdy z nas posiada, typu prawda, stolik, krzesło itd. Tak Poza tym, wracając gdyby głównie tutaj do tematu konsumpcji, należy stwierdzić, że konsumpcja oczywiście spowodowała wzrost ilości produktów na rynku, jak również gromadzenie kapitału spowodowało, że ludzi było stać na coraz to nowe kategorie produktów. Coraz to nowe kategorie produktów przestawały być produktami luksusowymi, ale zaczęły być powszechnie dostępne. Ostatecznie spowodowało to sytuację, w której praktycznie wszyscy mieli produkty spełniające ich potrzeby podstawowe i nie podstawowe, Posiadali już telewizor, posiadali domek, samochód, telefon. American Dream został spełniony. I zaczęli szukać kolejnych produktów. Zaczęli szukać produktów, które zaspokajały już nie w tyle potrzeby związane z użytecznością, co potrzeby związane z kreowaniem siebie, z kreowaniem wizerunku, z pokazywaniem swojego stylu życia, który był, stał się nieodłączną częścią spędzania wolnego czasu. Konsumpcja przeszła ze sfery materialnej do sfery niematerialnej. Na te wszystkie zmiany nałożyło się powstanie internetu. Internetu, który przede wszystkim przeniósł konsumpcję z centrów handlowych tych świątnych konsumpcji w przestrzeń wirtualną. Spowodowało to oczywiście po raz kolejny wzrost dostępnych produktów, wzrost różnorodności, możliwość również uzyskiwania informacji o tych produktach, dzielenia się tą informacją. To wszystko z kolei spowodowało, iż konsumenci zaczęli, posiadając wiedzę posiadając pewne specyficzne dla siebie potrzeby, przestali kupować cokolwiek i wszystko, a zaczęli wybierać. Zaczęli wybierać, Konsumpcja doszło do sublimacji w pewien sposób konsumpcji, co z kolei doprowadziło do silnej potrzeby indywidualizacji konsumenci zaczęli szukać czegoś, co by ich odróżniało od e, innych. E, nie chcieli już być tak jak wszyscy, każdy chciał być inny, po to właśnie, żeby troszeczkę wyróżnić się, troszeczkę złapać od tego e, dla siebie. E, to z kolei e, doprowadziło e, do sytuacji, w której e, Producenci zauważając, że konsumenci właśnie mają już dużą wiedzę, że zaczynają wybierać, że zaczynają być wybredni, zaczęli włączać konsumentów w proces produkcji, jak i reklamy. Na pewno każdy z nas przypomni sobie sytuację jakiejś kampanii reklamowej, która polegałaby na tym, że poproszono nas o wymyślenie najlepszego hasła reklamowego dla samochodu, masła, praki, czegokolwiek. Kolejnym krokiem, czyli równoległym krokiem, było tak naprawdę wprowadzenie bardzo dużej ilości badań konsumenckich, w czasie których nie tylko pyta się o opinie na temat produktów, lecz również pozwala się czasami zaprojektować opakowanie, wybrać kolor, czy, czy, czy w jakikolwiek inny sposób wpłynąć na to, jak ten produkt będzie wyglądał. W kolejnym kroku Mamy też do czynienia z sytuacją, w której mamy rzeczy, które możemy sobie sami wytworzyć, na przykład sławetna Ikea, gdzie możemy sobie kupić prawda, szafeczkę, przywieźć ją do domu, zbić, a później pomalować fatką, którą wybierzemy. To wszystko doprowadziło do bardzo dużej zmiany, zmiany, która była już dzisiaj wspomniana w kilku wystąpieniach, a więc przeniesienia się, czy tej zmiany podziału na producenta i odbiorców, czy też prawda, twórcy, autora i odbiorców i sprawienie, że tak naprawdę każdy z nas został wpleciony w proces zarówno konsumpcji, jak i produkcji. Prawda? Tutaj ten, te pojęcia, które się pojawiły, prosument, określa, określa właśnie to zjawisko. I te, właśnie te wszystkie zmiany, które tutaj pokrótce wspomniałam, czyli pojawienie się czasu wolnego, czyli internet, czyli sublimacja konsumpcji prowadząca właśnie do tej potrzeby indywidualizmu i to wciągnięcie konsumenta w proces produkcji, doprowadziły obecnie do sytuacji, w której każdy z nas próbuje jakoś się wyróżnić, każdy z nas próbuje nawet sobie coś wyprodukować. Z dodatkowo technologia umożliwia nam produkcję w zasadzie we własnym domu. Bardzo modne ostatnio drukarki trójwymiarowe, które zaczynają być szaleństwem i jeszcze bardziej pogłębiają te możliwości. I tak mamy na przykład przykład stworzonego zginanego drewnianego notysiku. Zaznaczę, że ta obudowa notysiku jest właśnie wyprodukowana na drukarce trójwymiarowej. I takie coś zostało prawda, przez jedną z holenderskich biur projektowych udostępnione i jednocześnie no, oczywiście na licencji CC w ten sposób, że pan Stuart Childs przejął ten projekt i z takiej podstawki, z, z takiego notysika zrobił podstawek pod książkę, na własne potrzeby. To jest przypadek jeden ze szczególnych, jak widziałam o tyle specyficzny, że mamy wytworzony, mamy projekt, który tak naprawdę każdy przy pomocy drukarki trójwymiarowej może stworzyć, odtworzyć w domu i zmienić jak gdyby jego przeznaczenie jego funkcję więc takich przykładów jest bardzo dużo. Ten przykład, który był przed chwilą, jest jednym z przykładów udostępnionych w ramach Vienna Open Design Contest, czyli eventu, w ramach którego designerzy mogą podsyłać, między innymi podsyłać swoje projekty, udostępniając je do dalszej przeróbki, tylko po to, żeby zobaczyć, co dalej się z nimi stanie, na co ciekawego, prawda, zużyta zostanie ich kreatywność. Mamy właśnie różnego rodzaju firmy, które oferują wydruk projektów na trójwymiarowych drukarkach. Tu warto pamiętać o tym, że taki wydruk umożliwia na przykład indywidualne dobranie kolorów, co z kolei może również stanowić prawda, przedmiot prawa z tego względu, że może ktoś komuś się spodobać taki, a nie inny układ kolorów i może chcieć go również prawda, powielić. Mamy również przykład openware, gdzie tak naprawdę jest to projekt, w który jest zaangażowany kilkoro projektantów mody. Tworzą jakby jedną kolekcję i tutaj z kolei właśnie nie ci projektanci są istotni, ale ta kolekcja, która wspólnym wysiłkiem powstaje. A co na to wszystko prawo? W sprawie mamy taki problem, szczególnie w Polsce, że jakby dalej definiuje twórcę jako osobę, której nazwisko jest na produkcie. Prawa współtwórców są, jak już tutaj zostało wskazane, regulowane tak naprawdę adekwatnie do przepisów o współwłasności. Mamy tych twórców usadowionych na bardzo konkretnym terytorium, gdyż prawo autorskie nasze jest terytorialnym. Mamy również podział na oryginały i kopie, który podział ma znaczenie prawne, konsekwencje prawne. Mamy odniesienie do pojęcia egzemplarza, który fizycznie istnieje i ten fizycznie istniejący egzemplarz też potrafi mieć konsekwencje prawne. Jeżeli to zostawimy właśnie z tą zmianą osoby producenta, osoby twórcy, okaże się nagle, iż to prawo jest nieadekwatne, gdyż nie pozwoli nam prawda, stwierdzić, jaki, jako, jako, jaki udział w prawie autorskim, majątkowym mają chociażby ci projektanci, którzy razem tworzą um, kolekcję um, ubrań, często nie widząc siebie nigdy nawzajem. Według jakiego prawa to ma być. Um, ory... Ma, ma to być rozstrzygane, jaki będzie udział każdego z nich. To nie są pytania, na które możemy od razu odpowiedzieć. To są pytania, które w obecnym stanie prawnym wymagają głębszej chwili zastanowienia, a są to pytania, które powinny móc być od razu rozstrzygnięte ze względu właśnie na tempo, w którym dzisiaj żyjemy, ze względu na to, jakie możliwości daje nam świat, w którym dzisiaj żyjemy. Dziękuję ślicznie za uwagę.